Historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit. Z polskiego Detroit. Oh my god! Zapraszam, Łukasz Witkowski. Witam w kolejnym podcaście Polski Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj podcast specjalny. W sumie żaden jubileusz, żadna specjalna okazja, ale po pierwsze podcast nagrywany na wyjeździe w Chicago, a po drugie gość bardzo bliski mojemu sercu, Pierwszy raz w podcaście moja mama, Anna Witkowska. Mamo, bardzo się cieszę, że możesz ze mną porozmawiać. Witam wszystkich podcasterów i Ciebie Łukasz i bardzo mi miło, że będę mogła coś powiedzieć w Twojej audycji. No i też witamy oczywiście wszystkich słuchaczy polskich podcastów. Co myślisz w ogóle o podcastach? Słuchasz jakichś polskich podcastów? Głównie słucham Twoich podcastów, ale nie wszystkich i nie kolejnych i jestem pod wielkim wrażeniem. To jest następny krok, powiedziałabym, do jakiegoś takiego nowoczesnego komputerowego radia. Czyli innych, żadnych polskich podcastów raczej nie, nie słyszałaś, nic nie wiesz na ten temat? E, wiem, co, co to jest podcasting, ale nie słucham z braku czasu. Okej. Okay. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Chciałabym porozmawiać o moich pierwszych wrażeniach z Ameryki, o Ameryce. Pierwszych, ale już byłaś tutaj kiedyś. Byłam 7 lat, no i to jest mój drugi pobyt. 7 lat temu, tak? 7 lat temu, tak. To jest mój drugi pobyt w Ameryce, ale chciałabym powiedzieć o wrażeniach z tego, z tego obecnego pobytu. Nie 7 lat temu, tylko teraz, bo po prostu świeższa pamięć jest i na żywo chciałabym powiedzieć o swoich wrażeniach z Ameryki. Dobrze. E, czyli Ameryka ogólnie, nie tylko Detroit, nie tylko... To znaczy, no głównie moje spostrzeżenia będą dotyczyły Detroit, bo tam przebywałam prawie przez trzy miesiące u Ciebie. W tej chwili jesteśmy w Chicago, ale będę mówiła raczej o moich wrażeniach z Detroit, z metropolii Detroit. Czy bardzo Ameryka różni się... E, Taką, jaką jest od tego, jak Polacy ją postrzegają, Polacy, którzy nigdy nie przyjechali do Ameryki, czy, czy to jest wielka różnica, czy rzeczywiście takie jak jest utarte w polskim społeczeństwie, jak wygląda Ameryka, czy tak wygląda? Wydaje mi się, że jest złudnym to. Polacy, którzy nigdy nie byli w Ameryce, myślą, że Ameryka jest krajem, mlekiem i miodem płynącą, A nie jest? płynącym. A jest? tylko że, że to dla tych osób, nie zdają sobie Polacy w Polsce sprawy z tego, że w Ameryce jest wszystko, ale trzeba ciężko pracować na, na to. Czyli nie leżył pieniądz na ulicy tak? Nie, nie, nie widziałam, żeby leżały. I naprawdę na, na te pieniądze trzeba ciężko pracować. Wydaje mi się, że... Bardziej ciężko, że, że, że bardziej ciężko niż w Polsce. Co Ci się bardzo, bardzo, bardzo podobało w Ameryce? W Ameryce mi się bardzo podobało kilka rzeczy. Przede wszystkim drogi, szerokie, piękne, kilkupasmowe autostrady i drogi. Bardzo dużo przestrzeni, przestrzeganie praw ruchu drogowego, autostrady wszędzie, jest ich duża ilość. W zasadzie autostradą można wjechać na autostradę w Detroit, Dotrze, dotrzemy tą samą autostradą do Chicago. O tym tylko będę mogła powiedzieć, bo jechałam. Cztery pasy w jedną, cztery pasy w drugą stronę. Olbrzymi pas zieleni między tymi, yy, tymi kierunkami. Poza tym pas żółty do zatrzymywania się w razie jakiejś, czy katastrofy, czy, czy czegoś, jak się coś stanie w czasie podróży. To mi się bardzo podobało. Bardzo mi się podobał, podobał zwyczaj, podoba zbierania yy, psich kup przez właścicieli czego nie widziałam w Polsce i w Polsce to znaczy są akcje propagandowe namawiane nam, nam, namawiani są ludzie do tego ale po prostu nie ma tego psy robią gdzie chcą w Ameryce każdy właściciel idzie z psem na spacer nie no, że pies jest na smyczy w Polsce niekoniecznie, to jeszcze oprócz tego właściciel trzyma albo torebkę, albo woreczek foliowy i to jest zasadą. I to mi się bardzo podobało. Coś nowego, w Polsce tego nie ma. Poza tym różnorodność narodowości i y, kolory spo, spotykanych ludzi na ulicy. Chodzi mi o Hindusów, o Arabów, Murzynów, Żydów, Chińczyków, taj, Tajów. Meksykanów, można te nacje narodowościowe rozpoznać. Ci ludzie chodzą bardzo często w swoich narodowych strojach. I to dla mnie feria kolorów i feria narodowości. Byłam zachwycona tym. Poza tym, bardzo duże i wygodne parkingi przed sklepami. Nie ma takiego czegoś w Polsce? Nie ma, w Polsce nie ma gdzie parkować, w Polsce jest, są bardzo, ja, ja, ja to rozumiem, dlatego że u nas no, nie ma miejsca, w Europie nie ma tyle, tyle miejsca co w Ameryce. Ale jeżeli jest sklep, on nie musi być atrakcyjny, ale ma olbrzymi parking, wygodny, miejsce, miejsce parkingowe jest szerokie. I wygodne, wszędzie jest dostępność. Tam, gdzie nie ma parkingów jest sklep, więc nikt nie przychodzi do tego, do tego sklepu, dlatego, że nie ma gdzie zaparkować. Amerykanie wszyscy jeżdżą samochodami. No wiesz, no to też jest trudno powiedzieć, dlatego, że w Detroit jest inaczej, bo rzeczywiście tej publicznej, tego publicznego transportu tak dobrze rozwiniętego nie no tak. ma. W San Francisco czy, czy, czy, no nie wiem, w Denver, w Colorado jest całkiem inaczej. A myślę też, no może warto zaznaczyć jest to, że, że, że Mieszkasz w Lublinie i może też całkiem inaczej sytuacja wygląda w Warszawie, czy, czy, czy powiedzmy no w Gdańsku, jeśli chodzi o parkingi, czy raczej nie? Nie, nie. Myślę, myślę, że nie. Myślę, że problem z parkingami jest w całej Polsce, dlatego że boom motoryzacyjny nie, niewyobrażalny jest. W Polsce też wszyscy prawie mają samochody ano niestety nie ma gdzie zaparkować, nie ma, nie ma parkingów, nie ma garaży. Także tu jest problem u nas, u was tego problemu nie ma, bo jest chyba dużo po prostu przestrzeni i dużo ziemi. Następną rzeczą, która mi się bardzo podobała w Ameryce, jest ilość i wybór w sklepach egzotycznych warzyw i owoców, i nie tylko egzotycznych. W 60% widzianych przeze mnie warzyw i owoców po prostu jest nieznanych dla mnie. Nie widziałam nigdy. Takiej ilości i taki, tak pięknie wyeksponowanych tych zieloności i owoców, tak jak tutaj w Ameryce. Poza tym truskawki cały rok. No to jest zaskoczenie dla mnie. Ja wiedziałam, że to tak jest, ale w Polsce tak nie ma. W Polsce truskawki są, są tylko w sezonie. Pojawiają się w delikatesach yy, w zimie, ale to są śladowe ilości. Tutaj jest powszechne, powszechna dostępność truskawek które bardzo lubię. Następną rzeczą jest życzliwość i uśmiech nieznajomych osób spotykanych na przykład na osiedlach, tam gdzie żeśmy spacerowali z moim wnukiem, Markusem, twoim synkiem. Każdy człowiek napotykony pozdrawiał nas, zatrzymywał się. Dwa słowa. Ja, ja rozumiem, że to były takie powiedzmy sloganowe pozdrowienia. Bardzo miłe, bardzo przyjazne. Zapytanie... Co u ciebie, jak się czujesz, czy wszystko w porządku? W Polsce ludzie są nieuśmiechnięci nie, no, ma, tego, nie no, ma tego. Ale nie uważasz, że to jest sztuczne tutaj jak Amerykanie... jest, jest trochę sztuczne, jest I trochę sztuczny. To się czuje, niemniej jednak to jest bardzo przyjemne. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to może być sztuczne. I to niekiedy ten uśmiech jest taki no niezbyt szczery, ale to jest przyjemniej niż spotykanie smutnych ludzi. W ogóle. W no ale może w Polsce ludzie mają problemy i nie Mają na, na, pewno. Się nie mają na te... Ja nie krytykuję. Ja mówię tylko po prostu, co zauważyłam i co dla mnie jest zaskoczeniem, miłym zaskoczeniem. No i właśnie o tym mówię. Poza tym bardzo mi się podobają żółte autobusy szkolne to znaczy? To znaczy, one są piękne i powszechne. I ja tak sobie wyobrażam, no byłam w czasie wakacji, te autobusy nie woziły dzieci, tylko nieraz przemykały, albo widziałam zajezdnie takich autobusów. Ale dokomponowałam sobie zazwyczaj taką historię i tak sobie myślałam, że, że świetnie, świetnie mają dzieci, rodzice w Ameryce, bezpiecznie docierają do tej szkoły. Po A gimbusy są, w Polsce? Gimbusy były... Ale nie wiem, czy ten pomysł do końca zrealizowany był tak jak należy, wydaje mi się, że nadal dzieci polskie chodzą po, po, po drogach yy, z, i po, tornistrami. z tornistrami i przemakają im nogi w czasie, w czasie zimy i tak sobie myślę, że te kolorowe i piękne yy, gumiaczki, które widziałam w supermarketach, prześliczne dla dzieci małych, to one by się przydały wszystkim dzieciom. Mamo, zaczyna się strasznie Polsce. smutno robić. Tak, tak, ja już nie chcę o tym mówić, bo gumiaczki prześliczne. No to te, te, te, te rzeczy i jeszcze oprócz tego chciałabym powiedzieć o florze i faunie w Ameryce. Ja rozumiem, że to jest inny kontynent. Zachwycona jestem i innymi ptakami, innymi roślinami, jakie widziałam w Ameryce. Kardynałek czerwony, ten ptaszek jest przepiękny, nie występuje w Polsce. I tak samo Robin, który ma zupełnie rudy brzuszek, jak polska wiewiórka. I na koniec chciałabym, chwaląc Amerykę, powiedzieć, że Ameryka pachnie. Pachnie Ameryka, wszędzie pachnie. Nie chcę się rozwodzić na temat czystości toalet, która jest idealna. Jakich toalet? Toalet publicznych. toalet publicznych. Czyli w Polsce nadal się nic nie zmieniło? Ja, nie chcę, mówić, tak ja nie chcę mówić, jak jest w Polsce, bo, bo naprawdę jest źle. Nie będę krytykowała, ale w Ameryce ta sprawa jest rozwiązana. Wszędzie pachnie. I jestem pod wrażeniem. Czyli Ameryka pachnie, czy tylko w toaletach? Ameryka pachnie, no i tak przy okazji jeszcze te toalety, wszędzie pachnie, wszędzie pachnie, w domach pachnie, w toaletach pachnie, w supermarketach pachnie, w biurach pachnie, wszędzie pachnie, na ulicach pachnie, ludzie są domyci, to mi się bardzo podoba. Ja w zasadzie powinnam chyba na końcu powiedzieć te wszystkie swoje spostrzeżenia dodatnie i takie wspaniałe, bo mam dwa, dwa, tak patrzę do notatek swoich, Dwie rzeczy, które mi się nie podobały w Ameryce. Pierwsza to są drewniane słupy trakcji elektrycznej przy drogach. Dlaczego ci się to nie podoba? To znaczy, te słupy są ładne, tylko ja strasznie zaskoczona jestem tym, że one są drewniane. W Polsce w najbardziej malutkiej miejscowości, wsi, te słupy są betonowe, a tutaj są drewniane. Są a może chodzi o bezpieczeństwo ludzi. No Ciekawy jestem, czy ktoś ze słuchaczy polskiego Detroit może mi odpowiedzieć wiem. na pytanie, dlaczego właśnie tak jest, że słupy w Ameryce są drewniane. Ale może to chodzi o bezpieczeństwo tych, którzy, nie daj Boże, uderzą w taki słup i taki słup po prostu się łamie, upada i komuś... nic się złego nie dzieje. Nic się złego nie dzieje, a na Możliwe. betonowy... Możliwe. Poza tym y zawieszenie trakcji tej elektrycznej i innych przewodów na tych słupach jest takie byle jakie. To wszystko wisi, to wszystko jest jakieś w takim nieładzie, przynajmniej takie wrażenie sprawia. I następną rzeczą jest to, jest zawieszenie sygnalizatorów świetlnych. Mówię o Detroit, bo widzę, że w Chicago tego nie ma. W Chicago są normalne słupy i normalne sygnalizatory są na, bar, przytwierdzone są do takich bardzo stabilnych. Urządzeń, a w Detroit te sygnalizatory, sygnalizatory świetlne na skrzyżowaniach są zawieszone na jakichś takich drutach i one tak dyndają, tak sobie na wietrze takie, te, sprawiają wrażenie prowizorki. To mi się też nie podoba. Bo ja mam wrażenie, że one zaraz spadną na, na samochody. One nie spadają, ale to wszystko jest jakieś takie taki, taki, taki byle jakie. No biedne miasto, może dlatego. Możliwe, no ja mówię, że, że, że to co zauważyłam w Detroit. A z drugiej strony, no wiesz, ja się tak zastanawiam. To jest wielki kraj i na pewno inaczej jest w stanie Utah. Inaczej na Hawajach, inaczej no, na Florydzie. No tak. A jeszcze inaczej gdzieś na, na, w Georgii i, i, czy w Detroit. No bo rzeczywiście e, nie sądzę, żeby były wszędzie drewniane słupy. Żeby na Hawajach też były drewniane słupy. Może są może warto zajrzeć na, na, na Google i, i, i, zobaczyć i zobaczyć Street View właśnie z, powiedzmy, Hawajów i, i wtedy się można przekonać, jak te słupy wyglądają. Zapytałeś mnie o moje wrażenie z Ameryki. Byłam w Detroit, dzisiaj jestem w Chicago. W Chicago drewnianych słupów nie ma, no bo to jest wielkie miasto, więc mówię o moich spostrzeżeniach, co zobaczyłam, a widziałam dość dokładnie Detroit, to metropolia. Detroit. Porównajmy Detroit i Chicago. Z, z punktu widzenia turysty, człowieka, który przyjechał w odwiedziny gdzie byś bardziej chciał wrócić? Na kolejne wakacje? Do Detroit czy do Chicago? Nie mówię o żadnych w więzach rodzinnych, tylko mówię o mieście. Gdzie Ci się bardziej podoba? Zdecydowanie Chicago. Dlaczego? Dlatego, że tam się czuje taką miejską, miejski klimat, są ulice, sklepy są y, ustułowane przy ulicach, y, działa, ludzie chodzą, przede wszystkim są chodniki, przechadzają się ludzie, jedzą lody, y, wystawy sklepów są ustułowane tak, że idąc ulicą oglądasz i siebie i coś, co jest zaarażowane na wystawie. Poza tym architektura e, downtown w Chicago jest niesamowita, tak mi się w Nowym Jorku nie byłam, ale tak mi się wydaje, że taki troszeczkę mały Nowy Jork z tymi drapaczami chmur, no i zdecydowanie wolałabym przez trzy miesiące mieszkać w Chicago i chodzić sobie po ulicach, y podobnych do europejskich. Czy coś jeszcze Ci się nie podobało w Ameryce, czy to wszystko? Tak wracając jeszcze do poprzedniego? To, to, co mi się podobało, to powiedziałam i to, co mi się nie podobało, więc nie podobały mi się dwie sprawy. Te, te słupy drewniane i sygnalizatory w Detroit zawieszone na, na drutach, dosłownie. A załóżmy, pobawmy się tak troszeczkę co by było, gdyby. Powiedzmy, za rok przyjeżdżasz do Stanów i możesz pojechać w trzy miejsca w Stanach. Co najbardziej byś chciała zobaczyć? Chciałabym zobaczyć. Kanion Colorado, zdecydowanie, to jest moje marzenie, Nowy Jork, Chciałabym zobaczyć, to jest druga rzecz, a trzecią rzeczą góry skaliste na, za na zachodnim wybrzeżu. No a dlaczego akurat? Dlatego, że nigdy tego nie widziałam, podobno są piękne. A i jeszcze czwartą rzeczą chciałabym odwiedzić... Miały być tylko trzy. Miały być trzy, a mogę czwartą no, dodać? Oczywiście. No więc właśnie chciałabym mówić o Parku Narodowym Yellowstone. Mhm. Ale dlaczego? Dlatego, że pamiętam pierwsze kreskówki z 60tych lat Walta Disneya i misia Bubu i misia Yogi. I oni mieszkali właśnie w parku Yellowstone. I to jest największy park narodowy chyba w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy on jest największy, ale... Nie wiem, czy jest największy i nawet nie wiem, czy to była kreskówka Disneya. To nie była Disneya? Chyba nie. Na pewno Disneya to było Disney, Disneya, nie? nie? Nie wiem. Ale to była kreskówka... Yy, Puścona w telewizji amerykańskiej. Ta, tak, w 60 latach i ci słuchacze podcastów, którzy w 60 latach byli dziećmi, to wiedzą, o, o czym mówię. No tak. A jak <grym> często ta kreskówka leciała z tym misiem Yogi? Co tydzień. Co tydzień? Co tydzień miś Yogi i miś bubu. Miś Yogi to był duży, dorosły miś, niedźwiedź, a miś bubu to był taki malutki. I ten Yogi miś Uczył tego Bubu, jak wykradać koszyki z jedzeniem ludziom, którzy tam przyjeżdżali na pikniki do tego parku Yellowstone. Czy jakieś treści imperialistyczne, kapitalistyczne były przemycane w tej bajce? Czy były jakieś problemy z cenzurą i myślisz, że niektóre odcinki były zdejmowane po prostu przez ja perlowskie władze? Ja wtedy miałam 7 lat. Ja się śmieję. Więc żartuje. naprawdę, zupełnie, zupełnie dla, mnie, dla mnie to najważniejsze było, że ja do tej pory pamiętam nazwę tego parku narodowego. Pamiętam imię jednego misia, imię drugiego. Po prostu kochałam te misie. Ja myślę, że byś się zawiodła, bo byś tych misi chyba nie, nie spotkała. Nie zobaczyła, tam... ale ja wierzę, żebym zobaczyła. Ja wierzę, żebym spotkała to życzę Ci, żebyś, żebyś za rok tu przyjechała i żebyś mogła tam pojechać. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że przyjechałeś, mamo. Ja też się cieszę, że jestem tutaj i że różne rzeczy mi pokazałeś w tej Ameryce, którą kochasz. Ale moje miejsce na Ziemi jest w Polsce. Dzięki wielkie. Proszę.